Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 87. Baszkiry podzieleni są na kantony, zostają pod zarządem władz wojskowych, położenie ich i obowiązki względem rządu niczem się nie różnią od kozackich. Rząd moskiewski ma właściwy sobie, jak to już raz mówiliśmy, sposób postępowania z podbitymi narodami. Podbiwszy, zostawia im do czasu prawa narodowe i zabezpiecza utrzymanie języka i obyczaju swojskiego. Podatkami zbytecznie nie obciąża, a powoli i nieznacznie odrywa im po kawałeczku ze starych swobód, i powoli działa na przenarodowienie ich. Jeżeli się lud zbuntuje, jak Baszkiry, wówczas pokonawszy go rząd odbiera mu wszystkie stare prawa i przywileje, za pośrednictwem wojskowej służby stara się wynarodowić. W Polsce wojskowe osiedlenia i ogromny pobór rekrutów jest zastosowaniem tego systematu, w Azji zamienianie całych plemion i ludów na kozaków. Człowiek w wojskowej służbie traci ducha, swobody i samodzielności, a nawet wychowany i wypielęgnowany w zupełnej wolności zamienia się na machinę, którą do wszystkiego użyć można. W wojsku zabronią mu mówić ojczystym językiem, oduczą go obyczaju narodowego, oduczą go myśleć i czuć pokrajowemu. A pałkami i kijami, ciągłą służbą i towarzystwem z Moskalami zamienią go na niewolnika, na człowieka, który jeżeli wróci na miejsce urodzenia, sieje zarazę moralną i narodową między rodakami. Otóż i cały naród Baszkirów, oduczyli tym sposobem dawnego obyczaju wojowniczych i swobodnych nałogów, a zamienili na niewolniczych żołnierzy mogących być plagą innych narodów. Baszkiry sami siebie nazywają Turkami, w dawnych czasach byli pod władzą carów kazańskich, a w znacznej części pod władzą carów syberyjskich. Po zniszczeniu niepodległości obu państw Baszkiry wpadli pod władzę moskiewską, która, ażeby ich przywiązać do siebie, nie obciążała ich ani podatkami, ani obowiązkami, a tymczasem budowała w ich ziemi fortece i zaludniała obcemi narodami. Baszkiry pojęli, do czego dążą. Środki przedsiębrane i chcąc zabezpieczyć zagrożoną wolność, roku 1676 zbuntowali się i złączywszy się z Kirgizami pod dowództwem Sejda zostających przez trzy lata utrzymywali swe poruszenie. Nieraz zwyciężyli Moskali pod dowództwem Zieleniewa i całą wschodnią Rosją napełnili pożagami, rozbojami, i łupiestwem. Obiecana łaska uspokoiła Baszkirów. Poddali się. Za czasów Piotra Wielkiego komisarz ufimski Siergiejew, pod którego zarządem znajdowali się Baszkiry, pod pozorem wyszukiwania zbiegłych rekrutów, rewidował ich domy, zabierał im konie i rozwinął surowy systemat ucisku. Baszkiry zniechęceni schwycili za broń i powstali razem z meszczerakami, tatarami i innymi ludami zamieszkującymi w dzisiejszej orenburskiej guberni. Bunt rozszerzał się jak błyskawica i wszystkie ziemie aż do kazania zniszczył ogniem i mieczem. Przez cztery lata, 1705-6-7 Ósmego, generałowie Piotra Wielkiego nie mogli stłumić buntu i chociaż kudrywcow wojewoda kazania i kniaś Chowański pobili ich kilkakrotnie przecież pożaru ugasić nie mogli który wreszcie nie mając w sobie nowych żywiołów nie kierowany silną i umiejącą organizować ręką sam upadł Zapanowania Anny 1735 roku zbuntowali się po trzeci raz Baszkiry. Z tego powodu, iż rząd pomimo ich woli i prawa budował twierdzę w ich ziemi nad jajkiem. Bunt ten okropniejszy był niż poprzednie. Okrucieństwa wzmogły się, a pożogi, rabunki szerzyły wszędzie trwogę i zniszczenie. Przez sześć lat nie mogły wojska moskiewskie pokonać rozżartych baszkirów, aż wreszcie sami 1741 roku poddali się. Naczelników ruchu i winniejszych surowo śmiercią karano. Do trzydziestu tysięcy baszkirów zginęło na placach egzekucji, na szubienicach lub pod kulami, a ziemie będące ich własnością osadzone zostały przez inne plemiona. Odtąd raz tylko jeden samodzielnie buntowali się baszkiry. 1755 roku dziesięć tysięcy wyemigrowało na stepy kirgijskie, lecz z powodu zajść z kirgizami wrócili do dawnych siedzib. W roku 1744 zmuszono baszkirów do służby wojskowej i pilnowania granic. Za czasów Pugaczewa wzięli udział w jego buncie, a 1798 roku dano im kozacką organizację, która ich zamieniła na lud posłuszny, trwożliwy, niewolniczy, a nie wygluzowała z ich charakteru popędu do łupiestwa i grabieży. Klimat permskiej guberni jest w ogóle surowy i zimny, siłę mrozów, Podnoszą wiatry wiejące od morza lodowatego. Północna część gubernii za sześćdziesiąt stopni szerokości geograficznej ma klimat bardzo przykry. Miejsca trząskie, puszcze i góry wzmagają jego nieprzyjazną potęgę. Łańcuch uralskich gór wznoszący się do pięciu tysięcy stóp wysokości przeżyna z północy na południe gubernią, dzieli ją na dwie różne od siebie połowy i rozrzuca po całej prowincji odnogi gałęzie górzyste obfitujące w żelazo, miedź, platynę, złoto, drogie kruszce i niezmierne górnicze bogactwo. Stąd też w tej guberni rozwinęło się górnictwo na wysoką skalę, a huty żelazne, miedziane dostarczają wiele żelaza, miedzi i innych metalów. Znaczniejsze huty i kopalnie znajdują się na wschodnim syberyjskim stoku Urala, jak na przykład Huta Isiecka około Ekaterinburga, Wierzchnia Nejwińska, Stara Tewiańska. Słapajewska. Wszystkie trzy nad rzeką Nejwą. Pierwsza i nisza tagielska, należące do demidowych nad rzeką Tagilem, najbogatsze w Uralu. Kuszwińska, Turińska nad Turą. Bogosławska na jedną z rzek wpadających do Tabdy, Kamieńska nad Isietem. Kamyszeńska. Na samym grzbiecie Uralu i na jego europejskich stokach znaczniejsze huty i zakłady górnicze są Górnoszyicki, Bisiarcki, Bilimbajewski, Siergiejewski, Jugowski, Nowosolski nad Kamą łęweński i wiele innych. Charakter guberni jest zupełnie górniczy. Rolnictwo pomimo dobrych i sprzyjających uprawie gruntów wcale nie rozwinęło się i znajduje się na najniższym stopniu gospodarskiej kultury. Najważniejsza rzeka w gubernii jest Kama. Źródło jej znajduje się w wiackiej guberni. Przerzyna i dzieli zachodnią część Permi na dwie połowy, a w Kazańskiej potężnym korytem wpada do Wołgi. Kama jest żeglowną, po niej do Wołgi spławiają górnicze produkta, a Wołgą rozsyłają je w różne strony carstwa. Do Kamy na terytorium permskiej guberni wpada spławna rzeka Czusowa, a w Orenburskiej znaczna rzeka Biała. Wody mające źródła w północnej stronie guberni płyną do oceanu lodowatego. Kanał Ekateriński, dzisiaj zapuszczony, łączył Kamę z rzeką Wyczegdą, nad którą mieszkają Zyrianie. Wyczegda zaś wpada do dźwiny północnej, na wschodnich stokach Urala, ale w tej guberni mają swoje źródła rzeki płynące do Irtysza, i oby, jak Uj, Isiet, Pyszma i Tura, do Tury wpada Tabda, Tagil i inne. Stolica guberni jest w mieście Permie. Gubernia dzieli się na dwanaście powiatów, których stolice są w następujących miastach. W Permie nad Kamą, w Ochańsku nad Kamą, w Osie nad Kamą, w Kungurach nad Syłwą, w Krasno Ufimsku nad Ufą, ta rzeka wpada do Białej, w Ekaterinburgu nad Isietem, w Szadryńsku nad Isietem, w Kamyszłowie nad Pyszmą, w Irbicie nad Irbitem i Nejwą, w Wierchoturzu nad Turą, w Solikamsku nad Kamą i w Czerdyniu nad kołwą. Herb guberni wyobraża na czerwonym polu srebrnego niedźwiedzia. Na nim oparta jest Ewangelia z krzyżem. Wracając do naszej drogi, przypominamy, iż za wsią czepcą weszliśmy do Pernskiej guberni. W Wiackiej mieliśmy widoki leśne, ściśnięte, Szczupłą i ponurą ramą borów Tu zaś oko niczym zatrzymane swobodnie Biegło po polach i pagórkach A z horyzontu zniosło się na obłoki i Chmury pędzone silnym wiatrem Po błękitnym stropie Imaginacja weselej, prędzej i rozmaicej Chwyta widoki przestrzeni w szerszych granicach w Klenowie, wieś z cerkwią, mieliśmy dniówkę. Mnie i rekrutów umieszczono w izbie karaulnej razem z żołnierzami. Na przemianie jednak mało zyskałem, bo izba napełnioną była żołnierzami, a pomiędzy nimi, tak jak i pomiędzy aresztantami, miejsca znaleźć nie mogłem. Rekruci wcisnęli się pod tapczany, ja zaś posłałem sobie na podłodze zaśmieconej tuż obok tapczana. Lepszego noclegu znaleźć nie mogłem, bo izba karaulna, pełna śmieci i brudu, przedstawiała obrzydliwy obraz. Bez względu na kręcenie się żołnierzy przez całą noc, jedni bowiem wychodzili na wartę, inni z niej wracali, bez względu na to, że grając całą noc w karty, ciągle krzyczeli i kłócili się. Zasnąłem, ale nie na długo. Któryś albowiem żołnierz, zamiatając śmieci z tapczanów, osypał mnie niemi zupełnie, a inni, niedyskretni i brutalni, chodząc po izbie bez ceremonii, mnie przekraczali i dektali po nogach. Wstałem i resztę nocy przesiedziałem